serdecznie. Halo. Tak, halo, halo. Kłania się Adam Piszko. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Lubliński. Adam Piśko, Radiownet oczywiście. No jasne, jasne, Radiownet. <grym> słyszę cię... przepraszam, prze możemy przejść od razu na ty. Oczywiście, jak najbardziej. E świetnie, mam na imię Adam. Łukasz. E e Łukasz słyszę cię tak świetnie, że aż jestem zaskoczony. A no to bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Jakość jest nieprawdopodobna. Przez chwilę myślałem, że Krzysztof coś do mnie mówi. Aden. Super. No to bardzo dobrze. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za twoje radio, yy, mój linux.com, ponieważ kupiłem żonie Asusa postajonego na Linuxie i nie potrafię na nim niczego zainstalować. Totalnie. Może dlatego ten Linux jeszcze ciągle dobrze funkcjonuje, bo nie jestem w stanie go zepsuć, yy, ty, ten Asus. Ale w każdym razie, w każdym razie za tę porcję wiedzy jestem ci ogromnie wdzięczny, po prostu jak dziecko pęglesne w tym Linuxie. A to bardzo miłe, że ktoś się tego słucha i, i docenia taką pracę. A, A można wiedzieć, jaki tam jest Linux postawiony? Żebym to ja wiedział. A, no to ja polecam Ubuntu. Ubuntu. Tak. Ale to co, sam mogę przeinstalować? Oczywiście, to jest bez najmniejszych problemów. Następny odcinek będzie instalacja Ubuntu, więc zapraszam. Będzie dobrze. można zobaczyć sobie. A czy na przykład jest wymyślono. O, chwileczkę. A czy wymyślono już rozwiązanie, w którym, w, w którym można na przykład Orange Everywhere zainstalować na Linuxie? Prawdopodobnie tak. Można nainstalować programy, które instaluje się normalnie na Windowsie. Nie wszystkie oczywiście działają bardzo mhm. dobrze, ale. Łukasz, przepraszam, muszę Cię powstrzymać, bo my się zaraz zagadamy i mi się skończy utwór. Słyszymy, się za zamęt na antenie. Dobrze. Mm-hmm. <laughs> Krzysztof, a może puścimy najpierw drugiego ciężarnego? Dobrze. Łukaszu, tak. poproszę cię jeszcze o chwilę cierpliwości, bo zaczniemy od profesora ciężarnego. Dobrze, nie ma sprawy. Sobie... No, także, momencik. Dobrze. Ale kawałek pan redaktor przyniósł o poranku. Nie, nie wiem, jak się obudzimy. Możemy ożywić zaraz tą. Faktycznie przepiękny, ale. Możemy ożywić y, Alison Goldfrapp z tej płyty. Z tej, z tej. O matko. Z tej. Który numer będzie? Y, dwójka. Dobrze, to za chwileczkę. To za chwileczkę, bo teraz 7. będzie profesor ciężarny. Zjedziemy, dobrze. Panie redaktorze, no przepiękna ta muzyka, a tylko nie wiem, czy na pewno na tę porę, bo przypominam, że mamy za 13 minut godzinę ósmą i chętnie byśmy wrócili do łóżka po takiej piosence. Przeczytałem Adam właśnie SMS-a, którego od ciebie dostałem. Zaspałem, ale już jadę. Tak, tak, ale to, to było dosyć dawno temu, panie dyrektorze. Czy panowie, właśnie, ponieważ parę minut po godzinie yy, siódmej, tak, spotkali się panowie z profesorem ciężarnym, państwo także spotkali się z profesorem ciężarnym i to po raz pierwszy na antenie Radia Wnet wypadałoby przedstawić w ogóle kim jest profesor yy, ciężarny. Pan profesor, nie, ja sam nie wiem, prawda, więc kim jest profesor ciężarny. Wiem na pewno, gdzie można spotkać profesora ciężarnego. To jest Republika Wnet i tylko tam. Jako, że w licznych rozmowach z Grzegorzem Morkowskim wyjaśnia zagadnienia otaczającego nas świata. Więc pomyśleliśmy sobie, że może po takiej piosence akurat profesor ciężarny mógłby nas troszeczkę obudzić. Grzegorz Morkowski, jego radio Gagat i profesor ciężarny. Dwójka jest taka żywa. Tak, to jest tak, jak się źle ustawi program emisyjny. Jeszcze nad tym popracuję, obiecuję, bo panowie też się zdziwi, też się zdziwiłem, bo jestem ciekawy z małym czym, ale to... Jak ale to, znaczy, to właśnie że... jest taka ekscytująca tajemnica Republiki Wnet, więc... Trzeba to, odwiedzić żebym... małym... wnet, tak, żeby dowiedzieć się z małym czym ta... Ciężarny tak, profesor, ta... Tak, profesor, tak. Tak, profesor ciężarny. Republika Wnet... Y... Oczywiście to nie, nie tylko profesor Ciężarny, to także tysiące ludzi, którzy, postanow którzy postanowili zacząć publikować, publikować swoje przemyślenia, publikować to, co mają w głowie, to, co ich otacza, dzielić się tym, co widzą wokół siebie na stronach społecznościowych. Jedną z takich osób jest Łukasz Lubiński, który razem z nami jest teraz za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry, Łukasz. Witam serdecznie. W pierwszych słowach mojego listu, Łukaszu, chciałem wyrazić zaskoczenie jakością dźwięku, jaki udało nam się uzyskać poprzez Skype'a. Nie wiem, czym to jest właściwie spowodowane. Zwykły mikrofon dynamiczny, więc nie mam pojęcia. No być może Skype poprawia swoje jakości. No, ale faktycznie, fakty, słuchajcie, świetnie przez myślałem, że to Krzysztof Skowrzeński do mnie coś mówi. Jak, jak, jak wołałeś Halo, i się dziwiłem, dlaczego woła do mnie Halo. Wiesz, to, że już się widzieliśmy tutaj kilka razy. Powiem coś o, o Łukaszu, student ochrony środowiska na ostatnim już roku studiów magisterskich na specjalizacji chemiczno-analitycznej. Od ponad roku podcaster człowiek niespokojnego charakteru, co widać w jego radiu No dokładnie, można tak powiedzieć. Prowadzisz dwa radia, Łukaszu. Energetyka tak i Technika Jądrowa. Dokładnie. Oraz mój linux.com. Za Linuxa jestem Ci osobiście wdzięczny niezmiernie, jako że sprawiłem mojej żonie komputer postawiony na Linuxie i może dlatego ten komputer działa już chyba drugi rok bez żadnego problemu, bo nie jestem w stanie niczego w nim zepsuć. Nie wiem, jak się za to zabrać. No to bardzo dobrze. Linux jest takim systemem, gdzie ciężko coś właściwie samemu zepsuć. Jeżeli się nie zacznie grzebać, to raczej się nic nie zepsuje. No tak, ale Ty z kolei uczysz nas, jak grzebać. Może nie tyle jak grzebać, jak go obsłużyć, bo większość osób nie wie, jak go obsłużyć. I to jest duży problem. Linux Linux to system, który jest bezpłatny. Dokładnie. Każda dystrybucja jest całkowicie... No może nie każda, ale większość dystrybucji jest całkowicie darmowych. Nie, czy to jest tak, naj... tak pociągające właśnie w Linuxie? Że postanowiłeś się nim zająć, że postanowiłeś radio w ogóle poświęcić Linuxowi? No wydaje mi się tak, bo, bo jest to za darmo i właściwie dlaczego by nie korzystać z tego, jeżeli mamy to za darmo, nie trzeba płacić za żaden system, prawda? A, a z Linuxem, przepraszam, można zrobić wszystko? <laughs> no powiedzmy, że prawie wszystko można zrobić, tak? A czego nie daje Linux co do inne oprogramowania płatne? Yy, no Trzeba się nastawić, że jest to inna filozofia systemu niż na przykład systemy płatne, tak? Nie działają niektóre rozwiązania dla innych systemów na tym systemie, ale to jest chyba normalne. W każdym systemie tak jest, prawda? Prawda. No ale trzeba się przestawić, że jednak jest to oprogramowanie darmowe, nie zawsze idealne. A, a gdzie, gdzie ma na, najgorszą wadę i największą bolączkę? Może to, to poprawimy. No nie ja oczywiście. <laughs> największą bolączką dotychczas jest chyba instalacja oprogramowania Microsoftu z Windowsa. To jest największy problem. Może dlatego, bo to jest jednak oprogramowanie płatne. No oczywiście. No, są, są oczywiście rozwiązania, żeby to, to, to zrobić, ale no nie zawsze one hmm. działają dobrze. Myślę, że to kwestia czasu, ponieważ Linux jest przedsięwzięciem, które powstaje w sieci. Tak naprawdę internet umożliwił narodziny Linuxa, prawda? No oczywiście. Takie Ubuntu powstaje na przykład co pół roku, jest nowa dystrybucja. I każdy dokładnie. może coś dopisać w tym systemie. Może oczywiście, jak najbardziej. Każdy może pobrać plik źródłowy, każdy może coś udoskonalić, opublikować i się tym podzielić. Na przykład na stronach www.radio.net.pl. Na przykład, jak najbardziej. A, a drugie, drugie radio to jest radio dotyczące energetyki i techniki jądrowej. Mhm, Te dokładnie. Ostatnie, ostatnie dwa wpisy, Gniew Boży, o bombie atomowej czy... No to już jest technika jądrowa. Generalnie radio ma taki, żeby wszystkim pokazać, że energia jądrowa to nie jest zło wcielone, tylko właściwie dobra inwestycja w naszą przyszłość. Ale widziałeś ostatnie statystyki, które mówią o tym, że jednak Polacy niechętni są w budowie elektrowni atomowej. No czy ja wiem, porównując wcześniejsze statystyki, to one się pną do góry. Fakt faktem 36% jest za tym, żeby energetyka jądrowa była w Polsce. To nie jest wcale tak mało. Ludzie są jeszcze niedoinformowani, to jest największy problem. To jest kompleks Czarnobyla, w którym był beznadziejny mm -hmm. reaktor starego typu, teraz są reaktory, które są praktycznie wyłączalne w każdej fazie, nawet jak jest awaria, więc ten mit y, takiego postradzieckiego, beznadziejnego reaktora, który może być bombą atomową, zakorzenił się nam w głowach, chyba przez to, że tak fatalnie przeprowadzono tę całą akcję po wybuchu w Czarnobylu. No niestety. Na, na, chwilę, na chwilę Adam będzie troszkę... A, nie odnaleziono serwera. Nic nie będzie. A co chciałeś zrobić? Że ten... A chciałem, chciałem zobaczyć, jak, jak długie, jakie długie są dźwięki, które podcasty, które robi Łukasz i może jakąś radę mu dać, żeby były. Krótsze ciut, albo ciut, dłuższe. Ciut, tak. krótsze albo ciut dłuższe, ale niestety. Nie zobaczyłem, nie będę. Spróbuję. Za chwilę. Łukasza Luka. Lubińskiego oczywiście znajdą Państwo na stronach Republiki Wnet. Łukaszu, można też oczywiście do Ciebie napisać. Oczywiście. Czy to wiadomość w radiu Wnet, czy, czy, czy gdzie indziej, na maila prywatnego, nie ma problemu. Także jeżeli interesuje Państwa w sposób szczególny, energetyka jądrowa albo Linux. No mnie akurat Linux, to zachęcamy do kontaktu z Łukaszem Lubińskim. To jest człowiek, który wie na ten temat prawie... Nie, powiedzmy wszystko, albo prawie wszystko. A, a powiedz jeszcze, gdzie mieszkasz? W Starogardzie Gdańskim. To jest 50 kilometrów od Gdańska na południe. I bądź ambasadorem Radia Wnet u siebie. Namawiaj wszystkich do tego, żeby publikowali w Radio Wnet, bo Radio Wnet jest i tworzy Republikę. Dobrze, nie ma problemu. Łukasz Lubiński, o poranku dziękujemy bardzo. Dziękuję również. A ja przypominam, że słuchają Państwo Radia Wnet, w radiu Warszawa. Redaktor Stanisław Janecki wręczył kolejną płytę tym razem. To jest Alison Goldfrapp, płyta Black Cherry, czyli druga jej dorobka. Alison Goldfrapp to jest zjawisko w pop roku, w ogóle muzyce elektro, które wymyka się wszelkim e, e, klasyfikacjom. Widziałem ją na festiwalu w Gdyni. Jest niesamowita, a jej koncerty... E, to jest zjawisko samo e, w sobie, jest tam tyle energii, e, zmysłowości i ciekawych brzmień, zupełnie innych, nasze popowe gwiazdy powinny słuchać, jak się robi e, dobrą muzykę na prostych rozwiązaniach. Gold Goldfrapp ma w swoim dorobku obecność w Polsce i e, swego czasu, jako latka, zanim skończyła uniwersytet w Bristolu, Jeździła po Polsce i zbierała doświadczenia z naszej muzyki disco polo, co ciekawe i trochę tego powrzucała przetworzone w swoje piosenki, które z Willem Gregorym firmuje jako duet Goldfrapp, Alison Goldfrapp, niesamowita postać. Dzisiaj utwór drugi, Train. Train. Już prościej się nie dało zrobić tej książeczki. Proszę? Już prościej się nie dało zrobić tej książeczki. No już podarliśmy do ściany, jeżeli chodzi. Super. No, mamy starek. No tak, ale w dalszym ciągu nie podają, ile trwa kawałek. Proszę. I strasznie mnie irytują płyty, na których ni nie podają informacji, ile trwa. Ile trwa, To powoduje, że dziennikarze radiowi nie sięgają po taką płytę. Bo jak się siedzi w studiu, to się kalkuluje czas. Ta ile mam do następnego punktu. I się sięga po płytę, gdzie jest podany czas. Jak na takiej płycie nie ma tej informacji, to jest po ptokach. To jak płyta się jest... słucha, to można sobie ponotować, ale... kogo komu się chce. No, ja tak zrobiłem z Michaelem Jacksonem, bo też taką płytą mam, no, ale... <śmiech>